Niechciałki. Jadąc z Jarosławia do Leżajska, tuż za Wulką Pełkińską, mijamy po prawej stronie gładką jak stół równinę. Tylko miejscowi wiedzą, że właśnie w tym miejscu, w czasie II wojny światowej, znajdował się obóz przejściowy dla Polaków, Cyganów, Rosjan i Żydów. Niewiele zachowało się z tego obozu. Kilka betonowych elementów, przeszkadzających dzisiaj rolnikom w Orce i to równe pole, na którym był plac apelowy. Obóz nazywał się Niechciałki, a jego nazwa nie miała nic wspólnego z chęcią czy niechęcią spędzonych tam ludzi. Tam się szło przymusowo, najczęściej na śmierć. Zaświadcza o tym znajdujący się w lesie cmentarz, a na nim mogiły pięciu tysięcy ludzi, ofiar wyjątkowego barbarzyństwa. Byłoby ich zapewne więcej, gdyby nie postawa miejscowej ludności. Ile? Trudno powiedzieć, ale na pewno byłaby tam mogiła Mikołaja Forszczeja. Nazywam się Mikołaj Forszczej. W 1941 roku, kiedy Niemcy napadli na Związek Radziecki. Byłem przyjęty do szkoły kadetów wojskowych, inżynieryjnych w Leningradzie. W tym czasie nie był czas na naukę, tylko trzeba było bronić kraju. Dostałem się do niewoli. Z Leningradu wozili nas bardzo długo w pociągach towarowych, aż nas w końcu dowieźli do Jarosławia. Z Jarosławia piechotą przeprowadzili nas na wulkę pałkińska do obozu. Warunki były nie do opowiedzenia. Były fatalne warunki. Jedzenie było z brukwie, z łupin. To my to tę zupę dostawali dwa razy dziennie i te 250 gram chleba, a był na pół stracinami z drzewa pomieszany. W Pełkini był pan około dwóch miesięcy. Z tego obozu przeprowadzili nas piechotą do obozu tak nazywanej niechciałki. I tam byłem pewnie około dwóch miesięcy. Może więcej, jak dwa miesiące. Warunki podobne? Warunki były podobne. Nawet gorsze warunki były, jak po ukieniach. Bo to no. już była zima na pewno, tak? Tak. Tam oprócz jeńców radzieckich byli jeszcze Cyganie, Polacy. Polacy. Inne narodowości było. Trudno mi powiedzieć dzisiaj, bo to nie znam polskiego języka. Trudno mi się było porozumieć. Wyginęło nas masę. Dziennie umierało do sto ludzi, czasem ponad sto ludzi zależało od dnia. Z wycieńczenia? Z wycieńczenia, z dezenterii. Gdzie chowano tych Chowano naprzeciw obozu w lesie, jakieś odległości kilometra od obozu. Codziennie lesie. z tego obozu odjeżdżała karawana na przeciwną stronę, tak. do lasu. I tam chowane byli w masowych grobach i po napewnieniu zasypywali chlorkiem, Później ziemią przesypywali i od razu sadzili na tym drzewa, żeby tam w ogóle ślady zatrzeć. Widziałem, że nie przetrwał tam długo. Postanowimy uciekać. Uciekali masowo tam. Przerywali druty. Pamiętam jeden przypadek taki. Zabrakło prądu. W nocy nie był oświetlony obóz, A tam był reflektory obstawione. Zabrakło prądu. Rozerwali gołymi rękami drut. Uciekło w tym czas około 250 jeńców. To z tego zaraz na miejscu tam jakieś 100 zostało zabitych, a już te resztki, co były, to na sani, bo to każdy uciekał na wschód. I nad sanem resztę ich zostało. ujęci, przeprowadzeni przeprowadzenie z powrotem do obozu. Co zrobiono właśnie z nimi później? Z nimi to robiłem w ten czas robił się taki apel. Wyprowadzało się wszystkich jeńców z baraków. Ziemianek wstawiało się w szeregi, była taka szubienica i ich najpierw było męczeni, bici, a później wiszani. Ku przestrodze? Ku przestrodze, żeby drugie nie próbowali ucieczki. To, że każdego to spotka. Ale my postanowili z takim Tatarem, Ahmed Akbir, on z kazania pochodził. Postanowiliśmy uciec jak innych kilku. Po prostu zostajemy wywieziony jako trupę na ten cmentarz. Za to trzeba było oddać swoje porcje chleba. Tym, które wywozili. Ale przecież mogli się Niemcy zorientować, że przecież na tej karawanie nie jadą ci, którzy umarli, a po prostu żywi ludzie. Do tego, którym był umarty, wyciągało się i na miejscu obozu na placu zagrzebywano piach rękami, a na miejscu tego trupa wkładało się żywego. Więcej nie mogło być, bo przechodził w Niemiec, liczył. A jeszcze niektóre były takie przypadki, że on miał taki szpikulec z drotu i ków, i którym tam drgnął, to go dorabiał w ten czas, ale my ryzykowali. No i udało się nam, że właśnie tym drutem nie byłem kuty i zostałem wywiezieni do lasu, do tego masowego grobu. Także nas wykiprowali do tego dół i pojechali po następnych. Ale musieli na tej platformie was tak układać, żebyście nie byli ani na spodzie, ani również za bardzo na wierzchu, gdzieś tak w środku. My musieli udawać, że my nie nieżywi, tak musieli lecieć z trupami, Zresztą nam niedużo brakowało do trupów, Człowiek był wychudzony, wycieńczony. No i po wykupowaniu musieliśmy jeszcze chwilę odczekać, aż słyszeliśmy, że odjechali tą bryczką, bo to niektóre tak były przypadki, że jeszcze chwilę odczekiwali, że ktoś się ruszy tam gdzieś tego, no to dobijali. Jak odjechali, tak my w tym czasie z tego dołu wygrzebali się, to doł był głęboki, ja musiałem skulić się i ten Ahmed stanął na mnie, wyszedł z dołu. Potem mnie podał w rękę, znów mi pomógł wyciągnąć, ale my były nago. My musieli się potem udać do ludzi, gdzieś do zabudowań, żeby czym się okrać. To był dzień? dzień? Czy to już była noc? Dzień. To gdzieś było przed południowych godzinach. A miesiąc, pamięta pan? Nie pamiętam. W każdym razie pod wiosnę to już było. I mróz na dworze jeszcze? Jeszcze był mróz na dworze. I wy nago. A nago. No i jak my wyszły stamtąd, tu daliśmy się na niechciałki. Do tej wsi, dwaj pobliższej. Zaczniemy do jednego domu. Później, już dowiedziałem się, później za okupacji, że on się nazywał Majcher. Wy mówiliście po rosyjsku? Tylko Przecież języka polskiego nie Polskiego nie, my nie znali. Ja znam niemiecki język ze szkoły. Ale tym niemieckim językiem się nie posługiwali. Bo I od to... razu tak mieszkańcy dali schronienie partyzantowi radzieckiemu? Tylko one widocznie już nie pierwszych nam udzielali pomocy. I już widzieli o co chodzi. I same nam wynieśli jedzenia trochę, chleba i syra. No i ubrania stare to było podarte. Najgorzej był z obuwiem, obudnia my nie dostali żaden. Ja nie dostałem spodni, dostałem tylko koszulę, a spodnie dostałem. Musiałem przejść potem do środka Jagieły. I gdzieś w domach tam dostałem. Jagieła to spodnie. miejscowość, tak? Wiesz w Jagieła. I tam dostałem właśnie spodnie i w tym czas my się udali. W kierunku... Na wschód, na wschód. Proszę pana, czyli można powiedzieć, że przychylność właśnie mieszkańców Niechciałek i potem mieszkańców wsi Jagieła uratowała panu i pańskiemu koledze życie? Tak, tak. Dzięki miejscowej ludności, polskiej miejscowej ludności. Za udzielenie pomocy partyzantowi radzieckiemu groziła kara śmierci. Tak, jak partyzantowi, tak jeńcowi, obojętnie, którym zgroziła kara śmierci. Przez zabicie i spalenie całego zabudowania. I tak po drodze my szli aż do Grodziska. W Grodzisku dał panu schronienie kto? Pierwszy polit Franciszek. Później Rafa Józef. Kulpa Józef. Szklany Józef, Markocki i wiele innych. To były patrioty, naprawdę, które przeszły same w życiu wiele i rozumiały, że drugim trzeba też pomóc. Proszę pana, wśród swoich dokumentów ma pan i takie, które mówią, że nie nazywa się pan Forszczej Mikołaj, tylko całkiem inaczej. W ogóle to jest pan człowiekiem o kilku nazwiskach. Drugie nazwisko pańskie to chyba było Kulpa, Franciszek Kulpa, tak? To otrzymałem w 40, z 1942 na 1943 rok w zimie w okolicach Grodziska przez podziemia polskie, które mi ułatwiło wydając fałszowy dokument niemiecki dla lepszego poruszania się po terenie. Więc drugi dokument dostałem w okolicach Gniewczyny na nazwisko Gniewczanski Józef, którym pozostało do 1948 roku to nazwisko. Pańska żona mówi do pana, zwróciłem uwagę, nie Mikołaj, a Józef. Jak to się stało? No bo to jest przezwyczajenie, bo ja dłuższy czas byłem Józefem. A nie może do Mikołaja się przyzwyczaić. A mnie udrodzenie jest Mikołaj. Dzisiaj ma pan wnuki, dwóch synów. Mieszka pan w pobliżu tego miejsca, które nie jest bez znaczenia w pańskim życiu. Te niechciałki to są tak. niedaleko. To jakieś... Jest dzień w roku, kiedy w tym miejscu, tam w niechciałkach, jest pan z całą swoją rodziną. Na dzień zmarłych. Z rodziną tam jedziemy, szczególnie z wnukami. Składam tam kwiaty, wieniec. A czasami po prostu jak miejsce w życiu różnie bywa, ciężko na sercu, to po prostu tam jadę, usiądę i tam znajdujemy spokój. Proszę pana, to miejsce wnuki bardzo dobrze znają. Tak, ten grob, z którego ja uciekł, to tam znają bardzo dobrze wnuki i one bardzo lubią tam jechać, składają kwiaty. Nie wypytuję, jak to było w przeszłości. Kiedy ja już odejdę, to one nie zapomną tamtego miejsca. I one będą odwiedzać tamte miejsce nadal. A jeszcze takie moje pragnienie. Chciałbym, żeby tam był pochowany, w tym miejscu.